Rzymian, rozdział czternasty. A słabego w wierze przyjmujcie bez osądzania jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Ten, który je, niech nie gardzi tym, który nie je, a który nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że potępiasz cudzego sługę? Dla Pana swego stoi lub upada. Ale ostoi się, Bóg bowiem mocen jest go postawić. Jeden wyróżnia dzień od dnia, drugi zaś każdy dzień sądzi równo. Każdy niech będzie pewny przekonania swego. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu. Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Bo jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeżeli umieramy, dla Pana umieramy. przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Ty zaś czemu potępiasz brata swego, albo czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed sądem chrystusowym, bo napisano, jako żyję ja, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wysławiać będzie Boga. A przeto każdy z nas zda za siebie rachunek Bogu. A tak nie sądźmy więcej jedni drugich, ale raczej osądzajcie to, aby nie dawać bratu swemu powodu do obrażenia lub zgorszenia. Wiem i pewny jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, ale jest nieczyste dla tego, kto je uważa za nieczyst, umarł. Nie dopuśćcie tedy, aby bluźniono ze względu na wasze dobro, albowiem Królestwo Boże nie jest to pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w duchu świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, i ku wzajemnemu zbudowaniu. Nie niszcz dla pokarmu dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złym dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina i nic takiego, co by Twego brata przyprawiło o upadek. Masz wiarę? Miejże ją dla siebie przed Bogiem, błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma za dobre. Ale kto wątpi, gdy je... Potępiony jest dlatego, że nie z wiary postępuje, a wszystko co jest nie z wiary grzechem jest.